No, startujemy. Dobra, Drodzy Państwo, pierwsze Mistrzostwa Wsi Maszyn Rolniczych Truck 2014 uważam za otwarte. Witam wszystkich dziś na pierwszych miesiącach we woli Japońskiej. Zapraszamy drużynę Ciapku, numer 48 i Kuźnica 44. Ja tylko przypomnę jednej rzeczy. Będę w tej kwestii upierdnił. musicie stąd odejść przejść tamtą strefę. Tutaj musi być pusta. względy bezpieczeństwa. Nie rozpoczniemy, jak tu nie będzie pusta ale, ale nie wydaje. Drodzy Państwo, z numerem 48 z Jabłonnej, tak, startuje Pan Walkowiak na C330. I z numerem 44 jest to Kuźnica z Bońska Co? No tak mi pokaże Darek, cygarek I uwaga drodzy Państwo, na mój sygnał zawodnicy startują Uwaga Trzy Peszmy! Numer 44 to jest to, co się stało. to jest Oczywiście. Oto, jest to. Oto, że to. jest to. jest to. Oto, to jest to Proszę Państwa, w tych nie ma czy są kręgi. Nie można przesunąć balotu, teraz cofają do tyłu. I za chwileczkę już pójdą w drugą, drugą stronę, Wjazd do nie można dotknąć barota, wstąpienie tyłem, oczywiście trzeba się ustawić, a no jak się ruszało. I uwaga! Jest! Pierwsza chyba była jabłonna, tak? Tak, Ja wolno